Dzięki. Kamie, jestem alkoholikiem. Słuchać mnie wyraźnie? Okej, okay, super. Ech, to sprawdzam, bo nieraz internet lubi mi robić psikus. Ech, to jak już wspomniałem, mam kamie, jestem alkoholikiem. Ech, tak, powiem szczerze, nie mam planu na tą spikarkę. Bardziej się będę skupiał na rozwiązaniu. Ale chciałem też opowiedzieć parę słów o sobie, między innymi. Jak to się zaczęło, że ja tutaj przyszedłem, Jak to się zaczęło właśnie, że w ogóle rozpocząłem swoje swoje przeźwienie. Nie bo zacznę od domu rodzinnego, bo tutaj chyba tak naprawdę wszystko u mnie się zaczęło właśnie w domu rodzinnym. I to było tak, że w domu nie było jakoś tam, nie wiem, nie było pijaństwa, nie było jakimś tam nie wiem, rozbojów, kradzieży, nie było po prostu, nie, nie, też, nie, też, też były i pieniądze, i było i wszystko, można powiedzieć, i tak, i, no, owszem, na, na imprezach to się to dobyło, to był tam alkohol, i, ale ja pamiętam, że już od najmłodszych lat, można powiedzieć, czułem się, samotny się czułem, taki, taki, taki nierozumiany, nie, a może nie, nawet nieakceptowany, można powiedzieć, i, nie, właśnie nie miałem właśnie takiej styczności z alkoholem do ósmego roku życia. Właściwie do ósmego roku życia, kiedy właśnie kiedy to po raz pierwszy właśnie e, właśnie napiłem się właśnie alkoholu. E, właśnie to przymusili mnie właściwie i to było na tej zasadzie, że e, to było jakieś tam słodkie wino, czy, czy coś. on mi bardzo smukowało, upiłem się i ale wtedy pamiętam, że po raz pierwszy poczułem, że kurczę, ja pasuję do tego towarzystwa, że yy, pomimo, że tam miałem 8-9 lat, ale kurczę, mimo wszystko ja pasowałem do tego towarzystwa, ale szybko się upiłem i szyb, szybko się ludzie zorientowali. Yy, nie miałem karę, bo to jakoś tak... Ale przestraszyłem się, pamiętam, w momencie, że, że na, na 5 lat gdzieś tam to tego alkoholu mnie odstraszyło. Nie piłem w ogóle. I w końcu było tak, że... Yy, Pamiętam to, że mój, mój brat i mój dziadek, tam, znaczy mój dziadek miał sklep, i to właśnie było tak, że ja miałem dostęp do tego alkoholu. I pamiętam, że właśnie u mnie to się właśnie zaczęło, wszystko od praktycznie od weekendowego picia. Ja eee, się na przykład kupiłem tylko weekendowo właśnie tam z bratem, jakieś tam pierwsze pierwsze alkohole, które pamiętam to było wino, to było piwo, eee, ale, ale to nie było, nie było takie właśnie poważne, nie było takie groźne. I, no i, i tak właśnie się to ciągnęło weekendami eee, i i pamiętam, że właśnie, że ten właśnie alkohol dawał mi takie poczucie takiego, takie, że jestem fajny, że jestem taki rozrywkowy, że jestem taki, no po prostu jestem, że właśnie czuję się właśnie akceptowany. I to mi właśnie alkohol dawał. Przynajmniej na początku mi to dawał. Bo potem tak naprawdę, i też przede wszystkim rozwiązywał moje lęki. I co dalej, właśnie? No to i tak trwało to przez taki ten okres, taki ten, ten taki, e, ja to nazwałem okres gimnazjum, bo jeszcze do gimnazjum chodziłem, i, e, i to było, to, to nie było poważne na tej zadań, chociaż już, już momentami czułem, że nie jestem tego alkoholu, nadużywam, że mam, czy mam kacę coraz częściej. Ale gdzieś, gdzieś jeszcze uważałem, że to wszystko kontroluje, że nie miałem poważnych konsekwencji z picia, gdzieś tam jakieś jeszcze oceny dobre były, czy dobre zachowanie jeszcze było, starałem się właśnie trzymać. Już też pamiętam też taką sytuację, że ja miałem właśnie mojego wujka, już w świętej pamięci już nie żyje, który właśnie mnie udar po alkoholu, i, i właśnie to, tak to było, że. Po jego, właśnie po jego wypadku e, ja pomyślałem sobie, że ja, ja nigdy nie stanę się taki właśnie jak on. E, no ale, ale lubię to powiedzenie, że gotowałem się właśnie w tej, w tej wodzie e, jak żabę właśnie. I, i, ale i tak na dobrą sprawę, pamiętam takie momenty już to były, kiedy się zaczęły czasem liceum e, i nauki w liceum, że już wtedy Wtedy właśnie u mnie było tak, że już czułem, że tracę właśnie tą kontrolę, że, że, że traciłem właśnie tą kontrolę nad piciem. Był tam taki jeden właśnie przypadek, kiedy ja e, coś tam z bratem graliśmy w siatkówkę w, w ogóle, no i tam ktoś przyniósł piwo właśnie z jego znajomych, a ja to piwo wypiłem i to piwo. Kurczę, jakoś tak wypiłem to piwo, ale ja poczułem nagle takie łaknienie, że kurczę, że ja nie mogę przestać, że ja chcę więcej. Oczywiście to było na początek takie jeszcze, no nasze nie do skontrolowania, bo tego nie dało się skontrolować. Ale ja wiedziałem, że ja muszę wyjść z tego towarzystwa, bo brat mi nie, nie da więcej piwa, nie kupi mi więcej piwa. Czy... Więc poleciałem do sklepu, kupiłem sobie sam, a że miałem dostęp, więc sprzedawali mi nawet alkohol poniżej tych 18 lat. I to właśnie to picie było coraz poważniejsze w moim przypadku. I co dalej? I tak właśnie sobie żyłem do 18 roku życia osiemnastka, potem potem było takie, nie coś takiego w domu było, że no, musisz iść na studia, musisz zrobić coś tam karierę, musisz, żebyś dobrze zarabiał, żebyś, żebyś, no, wszystko że takiego. No, oczekiwania w każdym razie moich rodziców. No i poszedłem na te studia. No i tam do, dopiero zaczął mi się mieć poważny alkoholizm. E, już, na, już na studiach piłem dużo, czułem się tak naprawdę wolny i e, czułem się już dorosły. Czułem, że już że czasy studenckie to już można sobie pozwolić pić, ile będę chciał, ile będę... E, no, właściwie to ile będę chciał, to do wszystkim ile będę musiał jak to, no ile będę chciał, to nie będę właśnie za dużo się nad tym rozwijał. W każdym razie, na studiach dopiero zacząłem się moje prawdziwe problemy. Miałem problemy właśnie z nauką, nie chciałem się przede wszystkim uczyć. właśnie Byłem jeszcze bardziej wycofany w relacjach, między innymi. I to właśnie powodowało to, że właśnie sięgałem po alkohol coraz częściej, już nie na weekendach, ale już to było, te weekendy właśnie się przewodziły na poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i coraz właśnie częściej sobie wynajdowałem wymówki. A to, że, to, że lekarz jakoś tak niewłaściwy diagnozę mi postawił, no tam nic poważnego, ale potrafiłem się użalać z byle czego właściwie. Z... I... I pamiętam takie momenty, że yy, zarzekałem się, ja naprawdę zarzekałem się, że nigdy nie sięgnę po alkohol, na przykład w tygodniu. Zawsze zarzekałem, zawsze mówiłem, że a weekend to ja mogę sobie na to wszystko pozwolić. No i tak było. Do pewnego momentu tak było. I sięgałem po to na alkohol już coraz częściej, w coraz. Yy, w ogóle moim problemem było to, że nie potrafiłem sobie radzić życiem, nie potrafiłem właśnie radzić sobie z problemami. I, I pamiętam też taki moment e, też taki, taki, takiego mojego nieradzenia sobie w życiu, że ja miałem już coraz gorsze wyniki na studiach, coraz gorsze po prostu już nie, nie dawałem sobie radę z życiem, nawet no, częściowo z piciem wtedy. E, I poszedłem właśnie do tego sekretariatu, czy jak to się dotyczy, do na to jak to się mówi. I ja mówię, że ja już, że ja chcę rzucić studia, że ja nie chcę tego. Czułem, że, że to nie jest dla mnie, ale ja w tym gabinecie po prostu mi puściły wszystkie nerwy. Aż tam mi łzy zaczęły lecieć po policzkach eee, normalnie. Wszystko, jakby za mnie, wszystkie te emocje, które dusiłem przez ten, przez ten czas studiów, a było ich może za dwa lata, mm, no to odbijały się właśnie moim, moim zdrowiem takim psychicznym i fizycznym, też. I tam ciągle z moim zmęczonym. Eee, ale i właśnie to był taki początek e, też naprawdę takiego picia, m, które już naprawdę wygnęło mi się spod kontroli i się, to już wcześniej się wygnęło spod kontroli, ale miałem wrażenie, że je kontroluję. Ale teraz to już to już nie było, nie było przeproś, to już po prostu piłem. Ale muszę jeszcze wcześniej, e, zanim dotarłem do tego punktu, e, właśnie tu gdzie, tu, gdzie chciałem właśnie przestać pić, to jeszcze się sporo wydarzyło, ale jeszcze muszę na sekundę wrócić właśnie do przeszłości, żeby, bo to jest też bardzo ważne, że już tak zaczęły mi się psuć relacje z moją, w ogóle z moją rodziną się zaczęły się psuć moje relacje. I... I właśnie o to chodziło, że e, najbardziej się kłóciłem z własną siostrą, że ja jej dogryzałem, ja jej robiłem wszystko na złość, ja jej robiłem w ogóle e, takie rzeczy, o których no, nawet wstydzę się mówić publicznie, bo to e, wyzwiska groźby, wszystko, wszystko dosłownie. E, i, ale, ale na ten moment uważam, że to jeszcze nie jest problem. Dopiero później zobaczyłem, że to jest u mnie taki duży, duży problem. Eee, i, też, I właśnie po prostu, właśnie. poznałem eee, żonę, znaczy. Żonę to w przyszło właśnie poznałem właśnie jakoś tak przez internet, że się zaczęliśmy pisać. I, i był tak, że.. Tam się poznawaliśmy, już to, to tak trochę przyspieszę, bo to w sumie już każdy tam swój swój ten życie i ten ten swój ma i właśnie moja choroba wtedy się rozwijała yy, i to może, może później w pytaniach, ale właśnie, właśnie też właśnie przez alkohol nie straciłem yy, mojej narzeczonej żony i w końcu przejdę już praktycznie no tutaj no zachęcam też do zadawania pytań właśnie w tym okresie, bo tutaj, no, tutaj no, to jest dość długi okres też i tutaj musiałbym naprawdę tę spikerkę przedłużyć. Żeby właśnie. Właśnie o tym mówić trochę, ale właśnie to było tak, że. Tutaj wspomnę ostatnią właśnie pojawę, bo to chyba od tego zacznę właśnie z taką właściwą tę uczenie spikerki. Pamiętam taki okres, że ja ostatni raz już po ślubie to było. Ja y, powiedziałem mojej żonie, że już ostatni raz nie będę pił. A tam przebagałem ją, żeby została, bo już naprawdę się ze mną nie ciekawi działo. E, ale, ale właśnie. Tak, obiecałem, ale za parę dni złapał mnie taki głód alkoholowy, że ja znów sięgnąłem po ten alkohol, znów. Ja obiecałem sobie znowu, że już nie będę sięgał, ale znów sięgnąłem po ten alkohol. Ale ten głód alkoholowy był tak silny, ten głód alkoholowy był tak mocny, tak potężny, że to nie było przeproś, ja już wtedy wszystko piłem, wszystko było, pi piłem co nie pod ręką. Ja nawet... Poszedłem właśnie do, e, właśnie kiedy moja żona wyrzuciła mi ten alkohol, ja potrafiłem śmietnik ogrzebać właśnie, żeby ten alkohol znaleźć. I, e, no i właśnie, i, e, wtedy jak się pojawiłem w takim strasznym stanie e, w domu, w ogóle bardzo bardzo pijany i moja żona mnie zobaczyła, powiedziała, że to koniec, ja nie wiedziałem co on z swoim, ze swoim życiem zrobić, to... Ja sięgnąłem po paracetamol, po próbę samobójczą, tak jak, no czy bardziej dowolnie pomoc, dzisiaj ja się to nazywam. I przejąłem właśnie dużą dawkę paracetamolu w, w bardzo krótkim czasie. I, no i oczywiście ojciec zadzwonił po policja mój, zabrali mnie właśnie do szpitala i właśnie w tym szpitalu postawili mi ultimatum, albo się leczysz, albo albo Cię z domu wyrzucamy, no to postanowiłem, że kurczę, no jeszcze może coś da się uratować z tego wszystkiego. No to terapia. O, czasy terapeutyczne, egoizm, egocentry są to tak w dużym, wielkim skrócie, ale już dochodzę właśnie do tego momentu zdrowienia, zaczęcia z tego, eee, że no właśnie. Poszedłem do terapię, zapijam na tej terapii, eee, jeden dzień co prawda, ale było tak, że właśnie wysłali mnie do A. Ja myślałem, że za karę mnie tam wysłali. Poszedłem na swój właśnie pierwszy meeting, gdzie ja tam w ogóle myślałem, że nie jest mi właściwie do niczego potrzebne, ale coś mnie tam przyciągnęło, nie? I usłyszałem właśnie te dwa pytania, czy, czy uważam, że mam problem z piciem, więc drugie pytanie, którego nie pamiętam powiem że bałem się odmówić, bałem się odmówić, bo myślałem, że mnie wyrzucą. Jak mnie wyrzucą, no to, to w ogóle ze wszystkiego mnie wyrzucą i z terapii mnie wyrzucą, e, i wtedy stracę dom, rodzinę i wszystko. Więc, więc ze strachu z ręką powiedziałem tak, chociaż jeszcze wtedy tego nie czułem. Ale coś mnie tam już wszystko ciągnęło. Zacząłem chodzić na te meetingi, nie znałem rozwiązania. E, I No i właśnie. I po trzech miesiącach chodzenia na meetingi czułem się coraz gorzej, bo ja nic za sobą nie robiłem. Dopiero właśnie po trzech miesiącach poznałem program 12 Kroków. Zacząłem poznawać program 12 Kroków i coś się okazało. Że jest taki człowiek właśnie, który sponsoruje, który ma to rozwiązanie. I on mi zaproponował coś takiego. Że dostaniesz od mnie sugestie i ty ja po prostu wykonam. A ja wtedy byłem tak zdesperowany, tak nie chciałem pić, tak, nie, tak bardzo chciałem żyć, że ja bym no to nie wszystko zrobił. No może no z mostu pewnie bym nie skoczył, jakbym mi pokazał, ale, no, ale pewnie inne rzeczy to bym zrobił, na pewno sugestie robiłem. I właśnie, zacząłem robić te sugestie, zacząłem się lepiej czuć przede wszystkim. I właśnie wtedy zacząłem po raz pierwszy, to był mój kontakt z programem i na pewno nie ostatni. I tak zacząłem realizować to. Zacząłem realizować to co, to, co sponsor mi mówi i to, co, co sponsor mi zaleca. I, i tutaj właśnie ten, ten piąty krok dzisiaj jest tematem. E, ale muszę najpierw zacząć od pierwszego. Musiałem najpierw uznać swoją bezsilność. Ale kurczę, jak to zrobić? Ciągle gdzieś jeszcze mocowałem w myślach, ciągle jeszcze gdzieś z tym alkoholem walczyłem, ciągle gdzieś. Nie piłem, ale walczyłem z alkoholem. E, bałem się tego alkoholu w ogóle. Jakby on nagle miał przyjść, e, dostał nóg i miał mi na, nagle brać, wlać się do gardła. Bałem się tego momentu. Chociaż on nigdy nie nastąpił, bo alkohol nigdy nóg nie dostał do tej pory, więc... E, i tak sobie pomyślałem, no kurczę, no przecież no, ileż można się bać. I w końcu przyszedł taki moment, gdzie... Byłem tak fizycznie zmęczony, tak yy, psychicznie byłem wykończony, że no, no niestety, no, no musiałem się poddać. Znaczy i dobrze, to był taki moment, w którym się poddałem i naprawdę poczułem ulgę, że ja już z nim nie z muszę walczyć. Yy, I właśnie bardzo też mi pomogła yy, wypisanie lista bezsilności, wypisanie listy bezsilności. Ja powiem szczerze, jak to mówię, jak to wypisać lista bezsilności, przecież tych bezsilności, dobra, wobec alkoholu, wobec pogody, wobec ludzi, no, wobec starzeń, nie, nie wiem, wobec nawet internetu, no, czegokolwiek. Nie, ale no i tyle miałem bezsilności. A potem myślę sobie, a, a potem myślę sobie, przy przecież bezsilności jest więcej. Wyszło mi koło, powiem szczerze, no 140 bezsilności. Um, to, z czym walczyłem i... Powiem jak to zobaczyłem, z czym tak naprawdę ja walczę, tak to to naprawdę nie miało żadnego sensu. To, to moja walka, tylko nie mi siły traciłem. Siły, energię i tyle. I to mi właśnie pomogło właśnie w tym pierwszym kroku. Wypisanie listy bezsilności, takiej kompletnej listy bezsilności. W drugim kroku to jest krok zdrowego rozsądku dla mnie. W ogóle krok... Właśnie, ale jak ten zdrowy rozsądek uzyskać? No, ja dzisiaj wierzę w to, że moją siłą wyższą jest Pan Bóg, a większą to są ludzie. To są właśnie e, ludzie, którzy właśnie zdrowieją we wspólnocie. I oni też mają wiele rozwiązań na moje problemy. I właśnie przez e, moja siła wyższa Pan Bóg przez nich mówi. I to jest m, tylko, że e, jak właśnie jak to działa, bo to jeszcze muszę dołączyć do tego krok trzeci, że w pierwszym kroku uznaję, byś śląc wobec sytuacji. To może być cokolwiek. W drugim kroku... E, proszę o pomoc. Dla mnie krok drugi właśnie to jest krokiem proszenia o pomoc też przede wszystkim. Że ja, żeby uzyskać zdrowy rozsądek, muszę, e, czasem jestem nawet zmuszony, żeby powiedzieć o jakiejś sprawie, która mnie, mnie męczy zwyczajnie. Nie mam ochoty o tym mówić, bo ja jak chciałem sam wszystko za nieraz władzić. Do tej pory jeszcze mam coś takiego. Zdarza mi się. Jak sprawa mnie zmęczy, dopiero właśnie o po, po, po pomoc poproszę. A dopiero w trzecim kroku, właśnie w powierzeniu hmm, e, to właśnie ja powierzam, właśnie powierzam moje życie, moje opieki i właśnie moją wolę Bogu, Sile wyższe, jak ja ją po prostu pojmuję. I, mm, ale właśnie to zrobić. Właśnie Dla mnie to jest zaufanie, że ja ufam, że pomimo że na, na ten moment może nie widzę, nie widzę sensu, może nie widzę jakiejś rozwiązania, bo Chciałbym już, znając mnie, chciałbym już na szybko, na wszystko mieć rozwiązanie na teraz. Jednak czasem na, na, na te rezultaty muszę poczekać. I że, że tak się dzieje, że zawsze otrzymuję tą pomoc. Jeżeli to jest, jeżeli mam tę pomoc otrzymać, to zawsze tę pomoc otrzymuję. Ale i właśnie, i to są takie trzy podstawowe kroki do znalezienia siły. I powiem szczerze, że jeszcze w kroku drugim, tak jakbym ja szukał, dostałem też takie ćwiczenie, które też mi pomogło właśnie poznać mojego Boga siłę wyższą. A jak to, właśnie, jak to właśnie robiłem? Wypisywałem sobie różne sytuacje, które gdzieś tam miały znaczenie w moim życiu, które gdzieś na przykład głównie to o rodziców chodzi, że na przykład, no taki prosty przykład, że moi rodzice no, nie okazywali w domu moich dla mnie uczuć. I przede wszystkim ja sobie wyrobiłam na ten temat opinię na temat Boga. Mojego Siły Wyższej. Czyli Bóg mnie jak? No, skoro rodzice mnie nie kochają, to Bóg mnie nie kocha, nie? I właśnie ja dzisiaj chcę wierzyć w coś takiego, że On jest, on jest miłością. On jest czystą miłością. I, I kocha mnie takiego, jakim właśnie jestem. I, no i na przykład taki drugi przykład, który właśnie mi się, który, który pamiętam, że e, no na przykład, no, parę razy zdarzyło mi się dostać, dostać twarz, ale, ale to nawet zasłużenie udało mi się dostać. E, i, I właśnie, i jaki, jaki ten mój Pan Bóg jest? Jaki ta moja siła wyższa Pan Bóg jest? No właśnie, no każe mnie, od razu mnie każe za złe czyny. A okazało się, że to nie tak, że... Że, że to są też moje konsekwencje, moich wyborów i on w ten sposób mnie nie każe, to są moje wybory, więc e, a skoro mi kocha, no to no czasem musi pozwolić na to, więc, więc on nie każe, tylko samemu czas często się każe w ten sposób, no, to są moje konsekwencje niestety, albo niestety. I tak właśnie to ćwiczenie e, pomaga mi właśnie poznać e, pomagało i nawet nadal nie pomagało właśnie poznać, jaka ta moja siła wyższa jest. Jaka ona jest tak naprawdę bo ja w trzecim kroku mam się jej powierzyć. Ale, ale to tak właśnie o znalezieniu właśnie siły wyższej Boga. Teraz właśnie krok czwarty i piąty. Dwa najważniejsze kroki, które też były w moim życiu. też ale Wszystkie są ważne, ale te były ważne, bo pomogły mi się oczyścić z przeszłości. Krok czwarty. No to wypisanie wszystkich brudów. Eee, no i właśnie, wypisałem wszystkie brudy, które miałem i.. No ale okej, okay, jeśli jeszcze wypisać, to jeszcze wypisać, nie? No to sam, sam zobaczyłem, no to myślałem, że, że krok czwarty załatwi mi wszystko. No ale wszystko piąty, do którego właśnie teraz chcę zmierzyć. Już będę powolutku tutaj kończył, bo mi się pewnie czas kończy. Eee, no i właśnie w tym kroku piątym miałem to wszystko wyznać sponsorowi. No nie musiałem sponsorowi, nie mogłem pójść, nie miałem do spowiedzi, mogłem pójść, mogłem pójść gdziekolwiek indziej, do jakiegoś innego człowieka. Mogłem pójść, sam taki wybór. Mówi no. gdziekolwiek chcesz, to idź. Eee, ale mówi nie, mówi idę do, do sponsora. Poszedłem do sponsora. Eee, no i co się okazało, że. No dobra, jeszcze tam łatwiejsze przypadki, to spoko nie, to nie ma problemu to. Można, można zadziałać, ale jeżeli przyszło czytać mi te wstydliwe przypadki, to jeszcze w cztery oczy, no to już cztery oczy. Kurczę, jak ja się wstydziłem, jak ja gdzieś ten wzrok chowałem po kątach, bo, bo akurat pamiętam, że tutaj siedzieliśmy na dworze, była bardzo ładna pogoda, ciepło no i patrzyłem na to, to na jakieś drzewo, a to na jakiś budynek, a to na samochód, a to coś tam no kurczę, byleby tylko w oczy nie spojrzeć sponsorowi, jak ja tam mówiłem no ale, ale wszystko powiedziałem, wszystko wyrzuciłem no na parę, no, no po to miałem tyle tych przypadków tyle tych lęków, tyle tych jakiś tych, że dosłownie wszystko, wszystko wypisałem i e, skończyło się na mm, po prostu Skończyliśmy tam na jakiejś części tego kroku. Ja pojechałem do domu i jeszcze przez parę dni go kończyłem, więc. Ale na wyżej się co mi dał krok piąty, bo.. Owszem, pozbyłem, zacząłem się pozbywać się z tego wstydu. Takiego, że. Owszem, że moja przeszłość może dać coś innym. I ten krok że naprawdę jest bardzo ważny, bo ja wtedy poczułem, że poczułem się taki wolny, poczułem taką radość, taką kurczę, że ja w końcu się tego pozbyłem, że przez lata ja to trzymałem w swojej własnej, chorej głowie i kurczę, i jak ja to wszystko wywaliłem na... po prostu wywaliłem to na stół i niech się dzieje, co chce. Normalnie ulga. Ja wracałem jak, jak szczęśliwy, ale... Fajnie jeszcze w takim przypadku na piątym Kroku, bo to dla mnie, była, dla mnie jest do tej pory przestroga, że jeżeli ja coś ukryję, nawet nie chodzi o czwarty czy piąty Krok, czy jakiekolwiek inny, czy jakąś sprawę, jeżeli ja ukryję, no to to będzie budować we mnie napięcie. Jeżeli to właśnie buduje we mnie napięcie, to istnieje duże ryzyko, że mogę po prostu pójść pić, zwyczajnie. I tutaj właśnie uczciwość przy piątym roku, tak na taką, jaką mnie stać, podkreślam, no bo to moja uczciwość wtedy była inna, teraz jest inna, ale to mnie uwolniło. Uczciwość właśnie mnie uwolniła, prawda o sobie mnie uwolniła, więc, więc próbowałem zatalić jedną rzecz, ale wierzę, że jakbym ją zataił, no to bym mu zapił. Wierzę, żebym to zrobił, bo już to czuję podświadomie, że buduje się we mnie takie napięcie, które mnie pcha do. Cało mnie tak naprawdę przez chwilę do picia. Jak to powiedziałem, to uff, uh, to też pozbyłem się tego uczucia. I to doświadczenie nauczyło mnie, że przy piątym kroku nie wolno niczego ukryć, bo to wyjdzie. To wyjdzie nawet, kiedy nawet ja się nie spodziewam i... A to może być czasem po prostu droga do sklepu. Ach, nawet nie do sklepu, czy gdzieś tam indziej, nie? Czy gdzieś tam na imprezie będzie alkohol, czy coś. I... I... Ale tylko wtedy właśnie, jeżeli to zataje. O. Powiem szczerze, że e, dalsze kroki, e, nie będę mówił chyba o dalszych krokach, bo e, głównie chciałem się tutaj skupić tylko do piątego kroku i jeszcze powiem tak parę zdania o piątej tradycji, e, czyli zaraz sobie przypomnę jeszcze tą piątą tradycję. E, jaka ona tutaj jest? E, mam. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. No właśnie. Ja to rozumiem to w ten sposób, że i doświadczam tego jako rzecznik na grupie, że ja, że mówię ja, ale też jako grupa, wiem, że mamy się skupić na jednym celu. Jeżeli przyjdzie nowicjusz na grupę. Ja wiem, że mam się skupić na właśnie naniesieniu mu posłania. Na... A co to jest według mnie? To jest tak. Przede wszystkim ja do niego podchodzę, witam się z nim, proponuję mu swój numer telefonu i przede wszystkim staram się właśnie być dla niego. Być dla niego jakimś tam wsparciem, być dla niego jakimś tam... Przede wszystkim pokazać mu, cześć, jesteś tutaj, dobrze, że tu jesteś, nie, fajnie, może ci herbatę zrobić, może ci kawę zrobić, może to, co, co to byś chciał, nie? Ale przede wszystkim to jest to, że, że siadaj. Siadaj, siądź tu raz, gość się i posłuchaj. Tu od ciebie nic nie wymagamy, tu możesz tak naprawdę, i nie boimy się przede wszystkim ciebie, nie, w jakikolwiek sposób. Eee, I przede wszystkim... Eee, zachęcam takiego nowicjusza i staram, i też myślę, że jako, jako grupa też e, nie naciskamy e, właśnie, żeby, żeby on został, żeby on zobaczył, żeby miał tą szansę zdrowienia e, i na pewno się dzielimy z nim doświadczeniem e, siłą i nadzieją, ale też dla mnie mm, to niesienie e, to jest też niesienie posłania, że e, Główny cel niż posłanie alkoholikowi, który wciąż cierpi. Ja pamiętam też takie doświadczenie, właśnie jaka grupa, też wychodzimy nieraz do radia. I w tym radiu, oczywiście, jest zachowana anonimowość i tak dalej. I uważam, że to też jako grupa realizujemy ten cel, ponieważ właśnie w tym radiu, na przykład, słucha wiele osób, które na przykład piją w danym momencie, w danej chwili. I jeżeli oni usłyszą informację, że, że są trzeźwi alkoholicy, mimo wszystko, że, że zobaczy, że kurczę, że może się zwrócić o pomoc, że jeżeli na przykład będzie chciał zaprzestać pić w danym czasie, to jest to macie, macie pójść. Bo są na przykład punkty informacyjno-kontaktowe, na przykład w Wyblinie, są takie punkty, szczególnie jeden. No i jest też numer telefonu, więc on będzie wiedział, gdzie się gdzie się odezwać. Ale też to e, e, niesienie posłania, właśnie, to posłanie alkoholiki, to niesie rzeczy, ale to uważam, że się niesienie posłania, to też jest moja postawa. To jak ja pracuję na programie, to jak ja się zachowuję, to jak ja się odnoszę, czy meeting się rozpoczyna w danym momencie, czy on się opóźnia, czy, e, czy są jakieś kłótnie, no płótnie to są, ale czy po prostu, e, czy, czy właśnie to stanowimy tą jedność w grupie, bo e, jeżeli na przykład no, są jakieś spory, są jakieś rozłamy, no to nie, jak nie ma jedności w grupie, to i to też uważam, że nie można nieść dobrze posłania, e, bo wtedy zawsze jakieś będzie skrzyty, zawsze coś będzie i, i ważne, żeby właśnie dążyć do tej też jedności, bo jeżeli jest jedność, no to też i niesienie posłania jest sprawniejsze. Na przykład, nie wiem, wyjścia do radia, czy wyjście na terapię, czy wyjścia na meetingi informacyjne, to wtedy jest łatwiej. I my jako grupa, na którą chodzę, na której uczęszczam, dzisiaj nie byłem oczywiście, staramy się nieść to posłanie. I na różne sposoby, czy to ulotki, czy to radio, czy to czy to meetingi informacyjne, więc jeżeli to robimy przychodzą nowicjusze na grupie i to jest doświadczenie moje i myślę, że nie tylko moje, bo i grupy, bo jeżeli jest to niesienie posłania, to i są nowicjusze także będę tutaj i grupa prężnie się rozbije, rozwija no myślę, że zakończę na tym tutaj na tą spikerkę. jak będą jakieś pytania, to Wcześniej się zgodziłem, ale powiem to jeszcze raz. Będą pytania, to zapraszam i e, nawet zachęcam do zadawania pytań, bo to może coś się komuś przypomni, może ktoś coś się podzieli świadczeniem. także zapraszam i Dzięki. zachęcam. Dzięki.